W gościnnych progach Radia RDN Nowy Sącz witamy serdecznie. Mateusz, Hebda. Krzysztof Niedzielan i nasz gość, napastnik Sandecji Nowy Sącz, Piotr Giel. Witam, gdzie, Piotrze, pochodzisz z tarnowskich gór i ja mam takie nietypowe pytanie na początek. Ja pochodzę ze Śląska Cieszyńskiego, więc tam są góry blisko. Ale zastanawiam się, jakie te góry są w tarnowskich górach. <laughs> no i jak mam wiedzieć, to praktycznie jest ich brak. Tam nie ma gór. To jest po prostu fajna mieścinka, taka 40 do... tysięcy. To tak cieszę praktycznie. Cieszymy no, też prawie tyle. Właśnie, tylko że w nazwie są góry, też nie wiem dlaczego. No, może hałdy no, no nie no, myślę, że hałdy kopalniane to bardziej tam obok mnie, na Bytomiu, bo ja ogólnie mieszkam w Bytomiu, to tam faktycznie jakieś Dolomity czy coś, a Taramskie Góry, no nie wiem, nigdy się tym nie interesowałem, jak mam być szczery, chociaż, chociaż, tak mnie teraz zaciekawiliście, to może, może jak wrócę na Śląsk w czerwcu, na tam to na dwa, trzy dni, tak? tak, to poszukam tam gór, no raczej nie znajdę, ale, ale może, może coś się trafi, w, chociaż w nazwie, a dlaczego, Taramskie Góry. Piotrze, jesteś już od kilku miesięcy w Nowym Sączu, powiedz jak Ci się podoba miasto, jak oceniasz klimat panujący tutaj? No miasto mi się bardzo podoba, ja ogólnie lubię takie miasteczka, 70 tysięcy, tak, dobrze, dobrze mówię, jak sprawdzałem, 70-80 tysięcy, no, 70-80 tysięcy, no mi się, mi się podoba, ja lubię, jest fajny ryneczek, oczywiście na około jest gdzie no, 100 km do Krakowa, 100 km do Zakopanego, tutaj jest przecież wiele e, takich mieścinek, do których Krynica z druim, do których można się wybrać, pospacerować, no, zresztą jak ja byłem mały, to zależony przez statę górami, zawsze chodziliśmy po górach, jeździliśmy po górach, daleko też nie, nie mieliśmy w sumie, bo ile tam, 50-60 km do gór, Podoba mi się, no. zadomowiłem się, mojej dziewczynie też się podoba, chociaż tam jest mały problem, bo pracy pracę ma ciężko znaleźć, ale spokojnie czas pokaże. Nie śmieję się teraz, pójdę na ten Nie wiem, czy ona za to mnie nie, nie skarci, ale to się okaże w domu. Apelujemy, żeby jednak nie. Ale co do pracy w Nowym Samcu, jeśli mogę wtrącić, to, to potwierdzam, jest ciężko, ludzie mają problem i jest dość spore bezrobocie w Nowym Samcu, także naprawdę nie jest to łatwym zadaniem. A czy u mnie nabyto jest największe w Polsce, więc więc jak tu znajdzie to to będziemy szczęśliwi, no. Wytomię. Tak, mam kolegę z Zabrza, który szukał ostatnio pracy i w końcu znalazł na kasie w Tesco, ale też szuka chyba z pół roku, także... No i jak mam czery, to... Grając z że tak wrócę do tam lata wstecz, no to miałem właśnie już okazję. okazję, znaczy okazję, znaczy No chciałem, no w Radziunkowej był taki kryzys dość finansowy ostry, no i tam zastanawiałem się. Ja brat i tam paru młodszych chłopaków, żeby właśnie nie jeździć na kasę do Tesco czy do McDonalda, bo było naprawdę było tak ciężko z pieniędzmi wtedy. No ale nie ma tego do dobrego, co by na dobre nie wyszło. Nie ma tego zego co by na dobre nie wyszło. A co do KAS, to już teraz nie pamiętam nazwiska, ale całkiem niedawno, nie, wczoraj, przedwczoraj jeden z piłkarzy, a nie, Daniel Gołębieski, piłkarz Polonia Warszawa, powiedział: No chyba sobie poszukam pracy na kasach w nawiązaniu do, do braku przyznania licencji dla tego klubu na przyszły sezon. I no, nie płacenia przez prezesa króla od miesięcy. Także reasumując, w każdym mieście jest podobna sytuacja, co do pracy. No, tylko w niektórych jest troszeczkę gorzej, a w niektórych jeszcze bardziej. <grym> Czyli dobrze nie ma. Tak, on, zaczęliśmy nie, nie sportowo, to, to zapytamy o kulisy transferu do Sandecji Nowy Sąd. Czy, jak to się stało? Kto zaproponował, kto wyszedł z pomysłem? No to było tak można powiedzieć dwutorowo, bo graliśmy mecz na, u nas na Warcie Poznań wtedy z Termalikiem Rąbieniecza. No i to w drugiej połowie wszedłem na boisko, w 45. zmieniłem kolegę. No i bramkę strzeliłem w sumie i asystę dałem. To jakoś tam rozbieżność 5 minut było, nie. Pierwszą bramkę strzeliłem ja, a drugą właśnie Wojciech trochę też z Nowego Sącza. No i po meczu tam po meczu, w sumie po paru tygodniach tam wyszło, bo warcie wyszło, jak wyszło z moimi sprawami, że zostaliśmy odsunięci tam od zespołu. To wyszło właśnie Wojciech, który do mnie podszedł i powiedział, że prezes jest zainteresowany ogółem, no i Adamem Mój Tom, żebyśmy przyszli do nowego Sącza, jak ja się na to zaopatruję. No a powiem szczerze, no temat mi się podobał. Tak, mój brat miał tu przecież 2-3 lata temu też temat, jak był jeszcze w Radzi byliśmy razem w radzionkowie, to miał tutaj temat też, żeby przyjść. No, był już nawet na rozmowach wstępny kontraktu. Już było blisko, ale się nie udało. No. Mi się teraz udało. no Ja się cieszę, bo uważam, że nie był to, dla, nie jest to dla mnie stracony okres. Przeszedłem tutaj, walczyłem o jakieś cele fakt, że jest to cel utrzymania utrzymanie, wolałbym walczyć o awans, wiadomo. No ale jest to jakiś cel. Przychodząc tutaj na pewno słyszałeś o kimś takim jak Arkadiusz Aleksander. Jego już nie ma, jesteś ty, jest Patryk Tuszyński, jest Krzysiek Kurczyński, jest Maciek Górski. Powiedz, czy ciąży na was jakaś presja związana z zastąpieniem tego napastnika? Nie mogę się wypowiadać za resztę, ale według mnie ja odczuwam trochę, no taką, nie wiem, może nie presję, ale taki, taką jak przychodziłem tutaj obawę, co to będzie, bo Aleksan Alek Aleksander naprawdę strzelał tu bramki, dużo tych bramek. Przez nie wiem ile 3 lata tutaj był, czy dwa, trzy lata, czyli naprawdę wiele tych bramek. No ja, przechodząc tutaj, no też chciałbym strzelać od razu. No nie zawsze się udaje. No to była jedna wielka niewiadoma. Czy przyjdę i będę strzelać. No na razie są cztery trafienia. Są, jakie są, no niektóre ważniejsze, które mnie dla mnie, każda, mnie każda bramka cieszy, no myślę, że Patryka Tuszyńskiego, czy Maćka Górskiego, który też bramki cieszą. Jakby nie patrzeć na to, to Aleksander był jeden, a nas jest teraz z dwóch, trzech w ataku i mamy podobną statystykę mniej więcej, ale nie wiem. No, strzelamy te bramki, strzelamy, no to chyba to jest najważniejsze na razie, no że dajemy te punkty zespołowi, chociaż zespół też pracuje, cały zespół, no przecież obro... są obrońcy, pomocnicy, jest na... są napastnicy, no my jesteśmy rozliczani od strzelania bramek. No i na razie się nam to udaje, no miejmy nadzieję, że tak zawsze będzie. Najwięcej bramek strzelił właśnie duet Piotr Giel, Patryk Tuszyński. Łącznie macie już ich na koncie 9. Także chyba kibice w Nowym Sączu jakoś nie płaczą za Arkadiuszem Aleksandrem, no bo wiadomo napastnicy zawsze rozliczani są ze strzelonych bramek. To czy kibice nie płaczą, nie płaczą po Aleksandrze, to raczej powinniście Państwo ich zapytać, ale wydaje mi się, że, że jakiejś no, tragedii nie ma. No Powiedziałbym nawet, że jest nieźle. No, przechodzimy pierwsza runda. Trzech napastników strzela 10 bramek. Łącznie mamy tych bramek 11 na swoim koncie, bo strzelił jeszcze pomocy mocnik o Certik z polniobytą. no 11 bramek, z tego 10 na napastnicy. No, wydaje mi się, że jest to naprawdę dobra średnia. No, fakt, że inni asystują. Paweł Nowak, który asystuje przecież, e, Maciej Bębenek, o Certik też, czy Boki Obrony, Adam i 3, czy no, czyli inni po prostu zawodnicy. No, asystują, a my wykańczamy. Czyli nawiązując do tego wszystkiego, jesteś zadowolony z tego, że przyszedłeś do sondacji Nowy Sącz. Nawet jeżeli jest to walka o utrzymanie i ciężko się wydostać z tych dolnych stref tabeli. Na szczęście nie jest to strefa spadkowa. No, ja uważam, że dla mnie to nie jest stracenie. Właśnie to jest dla mnie przód w rozwoju, bo gram praktycznie większość meczy. Ja lubię też grać o jakieś cele. No, tutaj jest, jest fakt, tak jak już wcześniej mówiłem, że wolałbym, żeby to było o awans, no, ale jest utrzymanie. No, jest utrzymanie teraz, a kto wie, za pół roku może będziemy mieli przedstawiony cel, że chcemy zrobić awans. No, przyjdą pewnie też znowu dwóch, trzech nowych ludzi też, pewnie jakieś dobre transfery się trafią. No, siłą rzeczy jest tak, że zawsze dwie, trzy osoby odchodzą, a dwie, trzy przychodzą. No, no jak zobaczymy, za pół roku. Za pół roku możemy grać awans, teraz gramy utrzymanie. No. Co do sytuacji w tabeli, chciałem jeszcze zapytać, No bardzo chyba żałujecie meczu ze Stomilem Olsztyn, bo to był już taki mecz, gdzie byście odskoczyli na 8 punktów od strefy spadkowej. Także dałoby to duży komfort psychiczny. No, co można o tym meczu powiedzieć? Ja, ja ogółem w wodze założenia, zawsze tak, co byłem w klubie, to przychodzi jakaś kolejka taka w 8, 9, 10 meczu, załóżmy, że jest jakiś kryzys zawodników. No, więc mamy, mamy kadrę szeroką, zmiany są. No ale zmęczenie jest, no zawodnicy są zmęczeni, no graliśmy teraz, wiadomo jaka była zima, zima była naprawdę długa, no jak to w Polsce akurat często się zdarza, no ale gramy, graliśmy praktycznie mecze sobota, środa sobota, środa no śmiejemy się słowakami w szatni, że cyk angielski, no chociaż wiele to z Anglą nie ma wspólnego, no ale przyszło właśnie takie typowo zmęczenie tego meczu, no, oni przyjechali naprawdę nastawieni mocno, agresywnie, a my jakoś ten mecz, no Niby chcieliśmy, ale tak jakoś to szło jak krew z nosa no, w tym meczu akurat. No. Inne mecze naprawdę, naprawdę fajnie wyglądały. No, przecież pierwszy mecz zawieszył, mimo że przegrywamy 3-1, to przegrywamy w fajnym stylu. Przyszedł taki mecz, no trudno. No. Pojechaliśmy na ząbki, odbiliśmy się punktem. Fakt, że w 90 minucie. Fajnie, fajnie w ogóle, że punkt w tym meczu. No. A zostały nam parę meczów. No. Mam nadzieję, że w tych meczach wyjdziemy z twarzą, no. Według ciebie, który mecz Sandecji w tej rundzie był najgorszym? Czy właśnie ten ze Stomilem? Najgorszy pod względem takim, że przegraliśmy go, to fakt, to ze 100 milem, ale najgorszy taki faktycznie, który powinniśmy wygrać, moim zdaniem, który mieliśmy pecha, to mec z Arką -Gdynia. naprawdę dobry mecz, zagraliśmy, super, pierwsze 10 minut to powinny być 3-0 dla nas. Masakra to była, krótko mówiąc. No, no dokładnie, No ja mówię, ja biegnę sobie po boisku, w 10 minucie padła bramka tam chyba w 5, właśnie Tuszek strzelił, ja mówię... Kurde, 1-0, w 10 No, do tego. Ja mówię, to się skończy czy 4-0, nie? A tu nagle sędzia trochę sprezentował kartkę, bo karny był. No dobra, umówi się, że karny był ale kartka czerwona w takiej sytuacji, gdzie zawodnik się pcha na naszego zawodnika specjalnie, żeby wymusić karny, jeszcze nie wiadomo, czy by z boku nie wychodził sama sam. To nie, to, to jest żółta kartka. On do boku troszeczkę wtedy się prawda? Tak, tak. do boku, więc nie było jego takim głównym zamiarem, żeby popędzić na bramkę i z bliska zapytać bramkarza, w który róg strzelić, nie? Tak, dokładnie. No nie było. No. My właśnie dyskutowaliśmy o tym długo w szatni, że sędzia trochę zawalił nam w tym meczu właśnie tą kartkę, bo strzelałem bramkę na 1-1, żółta kartka jest, gramy po 11. To ten mecz po, w takim stylu, jakim. Gra graliśmy od początku, to powinniśmy naprawdę wygrać. No i ja twierdzę, żebyśmy ten mecz z Arką wygrali. I wydaje mi się, żeby wszyscy, że wszyscy to potwierdzą w szatni, no ale w 10 gramy, kontrolujemy grę, w 10 osób kontrolujemy grę, atakujemy. No i kwestia tego, że się odsłoniliśmy trochę, szli nam drugą bramkę, no i przegraliśmy ten mecz. No ten mecz uważam, że taki najgorszy, no ale pod względem pechowo, nie, nie jak, jak ten mecz wyglądał w naszym wykonaniu, tylko że tak pechowo go przegraliśmy. Wspomniałeś o meczu z Dolkanem, no wiadomo, swoją bramką zapewniłeś jeden punkt, ale zacząłeś ten mecz na ławce rezerwowych. Jak to na ciebie wpłynęło? Bo też była taka kwestia, że od Okocimskiego miałeś przerwę w strzelaniu brawek. No było, fakt. Ostatnio po Okocimskim ze Stomilem też w 45 min. się trener zmienił, no to też przypuszczałem trochę, że może być taka sytuacja, że usiądę na ławce. No nikt nie jest nie zastąpiony. Przecież mam jeszcze dwie osoby na ławce, dwóch napastników, jest Krzysiu Korczyński i Maciek Górski. No i... Myślałem, że może być taka sytuacja, że usiądę na ławce. Fakt, myślałem do końca, że będzie tak, że będę grał, no bo staram się celować wysoko i w każdym meczu chcę grać. No ale trener postawił na Krzysia Kurczyńskiego, a mi ta, a mi ta ławka no, też w sumie dobrze zrobiła, bo wyszedłem taki żywszy, taki trochę bardziej nabuzowany na tym meczu, taki zagotowany w sobie. mówię, a ja nie, muszę coś zrobić, żeby po prostu wrócić do składu, bo, no bo chcę grać, no. Dla mnie w moim wieku nie to jest gra najważniejsza, no i trener mnie posadził. Nie wiem, był to moim zdaniem dobry ruch dla mnie, bo... W 40 minutach zrobiłem naprawdę trochę roboty, bramkę strzeliłem 90. i tak może nie skomnie, to teraz trochę zabrzmi, no ale strzeliłem tą bramkę, wywieźliśmy ten punkt, to, to cieszy, nie? Po, taki, po meczu na ławce to cieszy właśnie, że, że wygrywam, że remisujemy w ząbkach po ciężkim meczu. Znowu w ząbkach bramkarz Marcin Cabaj wam dużo wybronił, ale z drugiej strony też możecie troszeczkę żałować, oglądałem skróty i naprawdę też był dobre okazje, żeby, żeby strzelić jeszcze jedną przynajmniej bramkę. Patryk Tuszyński chyba miał taką jeszcze bardzo dobrą. Tak, Tuszek miał taką dobrą sytuację i zachował się tak, że po prostu zagrywał z wzdłuż do kolegi. No, mógł, mógł uderzać, mógł podawać, wybrał podanie, no i no nie, nie weszło, no trudno, no szkoda. Potem z głowy mu miał niewiele, no ale wracając do Marcina Cabaja, no dla mnie naprawdę rewelacyjny bramkarz, to co broni. No rewelacja, przecież jak, jakby, taka sytuacja jak na skrócie jest właśnie pokazana, że pewien zawodnik z lokalną dostaje piłkę do pustej bramki. No nic innego, tylko witać się już z trybunami, bo, bo bramkę strzelę, a Marcin Całemu jeszcze wyjmuje, no spod nóg. No, no, no nie da się tego opisać, jakim, jakim jest bramkarzem. Rewelacja, no i to każdy w szatni mój chłopaki z Niemiec przyjechali, Krzysiu Kurczyński, Sebastian Szpiewaki mówią, że to jest bramkarz na, no, na wyższą ligę, na ekstraklasę, na jeszcze wyższą ligę niż ekstraklasa, nie? No taka opinia o nim chodzi, no szkoda, bo kontrakt mu się kończy w czerwcu i nie wiadomo co z nim będzie. No. Jeszcze z nim nie wiem, czy ktoś rozmawiał, czy co. Mam nadzieję, że już rozmawiali, bo takiego bramkarza stracić, to będzie, będzie źle dla nas. Ja chciałbym teraz zapytać o twojego brata. Jak wiadomo piłkarza Warty Poznań, czy ewentualnie po spadku Warty, czy nawet jeśli Warta się utrzyma w lidze, nakłonisz brata do przyjścia Nowego Sącza? Jakich argumentów użyjesz? <śmiech> nawet jak mam być szczery, moim bratu się kończy umowa w czerwcu. I... Nawet bym go nie musiał przekonywać, Powiedział, bo mój brat ma tam ksywę Bajtel, więc pozwolę, że będę mówić po ksywie, bo tak jestem przyzwyczajony od małego. Dzwonię do niego i mu mówię, słuchaj, jak chcą cię w Sandecji, czy byś chciał? No, on by powiedział, zna mojego brata, powiedziałby jasne, nie ma problemu, on już kiedyś chciał tutaj właśnie wylądować, była już taka właśnie opcja, żeby tu wylądował, bo na rozmowach z prezesem. Nawet byli dogadani, tylko kluby się po prostu nie dogadały. Teraz jakbym powiedział, że sandycja jest zainteresowana nim, żeby przyszedł, to w ciemno, w ciemno by przyszedł. A jak, nawet jakby nie chciał, to sam bym go spakował i powiedział, chodź, nie wygłupiaj się, zobaczysz, że odżyjesz, będzie znowu duet braci giel. <śmiech> nie, śmieję się. Mam w Radziunkowie niestety więcej grał, czy niestety, no dobrze, że chociaż jeden z nas grał. <śmiech> nie, nie byłoby. Ale w Warcie jest podstawowym zawodnikiem z tego, co kojarzę i byłem na meczu kolejarza z właśnie z Wartą. i i grał w pierwszym składzie. Jest, jest, na szczęście jest. No, on miał, szczerze, ciężki, ciężki okres miał w tym Bełchatowie, bo było jak było, mówi, pieniędzy, pieniędzy też tam nie chcę obrażać ten bohatów, no ale średnio to wyglądało, Kto, nikt nigdy w życiu nie przypuszczał, że PGE może takie sobie po prostu zadłużenia robić, jakie robi tam wśród zawodników. No teraz podobno chłopaki są powyczyszczani w tym Bełchatowie. No i z graniem, miał ciężko, no ciężko. No, trener, był trener taki, który nie chciał na niego postawić. Dał mu tam parę meczów zagrać, no ale odbijało się to na nim. no. Wiadomo, jak zawodnik nie gra, no to ciężko, ciężko jest wrócić do, wrócić do takiej postawy, no jak postawi się na zawodnika i da mu się te 4, 5, 6 meczy szansy, no wiadomo, że nie każdy trener da te 4, 5, 6 meczu szansy, no ale są trenerzy, którzy dadzą, no jak dasz szansę, zawodnik wystrzeli, to już potem idzie z górki, a jak postawi się w jednym meczu, trzy mecze się siedzi, potem znowu nic, no to, no to ciężko, ciężko, no i poszedł do Warty Poznań, no teraz tam gram, odżywa pomału, też małymi krokami, no ale cieszę się, że gra, w środę, w sobotę się z nim zobaczę. Na, za tydzień oczywiście w sobotę się z nim zobaczę. Potem jak wygramy, bo wygramy, musimy wygrać, to w domu nie będzie miał życia, to od razu mogę obiecać tu na antenie. <grym> Twój brat posmakował już. No, co prawda był to epizod w Ekstraklasie. A jak to jest z tobą? Myślisz o tym, że... No wiadomo, marzeniem każdego piłkarza jest gra o najwyższe cele, ale jak to oceniasz, czy, czy tak realnie patrząc dojdziesz kiedyś do takiego poziomu, że znajdzie się klub z Ekstraklasy, który będzie chciał Cię w swoich progach? Nie, no, jak będę dużo strzelać, to kto wie, kto wie, może się, może się ktoś zgłosi. No, napastnika się rozlicza z bramek, no, ja jeszcze nie miałem epizodów w Ekstraklasie, a też już najmłodszy nie jestem, mam 24 lata w tym roku. Za granicą to ludzie w moim wieku po prostu decydują o obliczach meczu Ligi Mistrzów, no, a ja jestem w pierwszej Lidze Polskiej. Jest to też jakiś tam, można powiedzieć, poziom, nie najgorszy, bo pierwsza liga, wiele osób chciało być na moim miejscu, no ale będąc na moim miejscu, pewnie te osoby chciałyby być jeszcze wyżej, no. Ja póki co jestem w Sandecji, myślę o Sandecji, a jak przyjdzie kiedyś moment, że będziemy mi Ekstraklasa i, i kluby się dogadają, bo kontrakt mnie będzie, będzie jak, o ile będzie mnie jeszcze kontrakt wiązał, no to będę chciał iść, będę chciał spróbować swoich sił w Ekstraklasie, no. no. ale na razie żadnego takiego tematu nie ma, nie wiem, nie zapowiada się na razie, chyba, że jeszcze w tych pięciu meczach siedem bramek, to kto wie, kto wie, może. Może w kolejnym sezonie Sandecja awansuje do klasy. Tak, Ale... też może być, właśnie. Co do tych bramek jeszcze chciałem nawiązać, bo tak, w tej rundzie strzeliłeś już cztery. Jeszcze jest kilka meczów, więc zakładamy, że coś tam uda się strzelić. Więc jest szansa na taki, można powiedzieć, rekord. Bo ogólnie jeszcze w Warcie były dwie w lidze, tak, w zeszłej rundzie. A w jeszcze dwie rundy wcześniej, czyli na jesień, jesień tylko wiosnę 2011-2012 też cztery bramki strzeliłeś, więc tutaj cały czas idzie do przodu, bo w Radzionkowie tyle tych bramek nie było, po jednej bramce w dwóch wcześniejszych sezonach się dobrze sprawdza. Tak, no Radzionków to dla mnie specyficzny okres, no mogę powiedzieć, wychowankiem byłem, dużo kolegów miałem, ale jakoś, jakoś mi nie poszło za, za dobrze, no, fakt, trafiła mi się ta warta wtedy. No i tam potem w ostatnich pięciu meczach cztery bramki strzeliłem. No, no był to wtedy jakiś tam dla mnie, wiadomo, plus do ciężkiej pracy po prostu. No łącznie mam sześć bramek w, tej, w tym sezonie. No, jak na napastnika to też nie jest jakiś rewelacyjny, rewelacyjny wynik. No, I właśnie będę chciał zakończyć trochę większym dorobkiem bramkowym niż teraz mam. No sześć bramek, cztery w sandycji, dwie w warcie. No jeszcze, jeszcze bym chciał. Ale jak mam być cztery, wolę, wolę punktować, mieć pewne to utrzymanie, dograć, dobrać, dograć kolegą a nie iść indywidualnie na każdą akcję. Co do tego Radzionkowa jeszcze raz. Wspomniany kolega z Zabrza, który niedawno znalazł pracę na kasie w Tesco. <głos> <głos> Swego czasu też z ramienia internetowego radia jeździł na mecze pierwszej ligi, nawet relacjonował je na żywo. I właśnie też on był ze Śląska, z Górnego Śląska, także bywał na mecze przede wszystkim ruchu Radzionków w pierwszej lidze. Pytałem go kiedyś o twoją osobę, jak, jak, jak to wyglądało, to powiedział tak, że był to zdolny gracz, ale miał taką łatkę, że strasznie dużo marnuje z tych, tych bramek. No i to jakby odzwierciedla się w tych statystykach. Chyba to to był taki problem, tak? W tak, w Radziąkowie to był naprawdę dość duży problem, bo miałem nawet z no Są sobie przypominam taką sytuację, że byłem po prostu w takim kryzysie, że Janow, Rolisz teraz, pamiętam, przypominam sobie, zagrał piłkę do bramkarza za krótko. No i ja będąc najbliżej, przeciąłem tą piłkę, minąłem bramkarza, od razu po przyjęciu minąłem bramkarza no i miałem na lewej nodze, żeby zagrać z rogu 16 na pustą bramkę. Po prostu no bym kopnął, to by wleciało, no. chociaż z moją lewą nogą to też nigdy nie wiadomo. Ale zawahałem się i dograłem do kolegi. No i nie szczelił, nie? Mój kolega, no sytuację taką, no ciężką piłkę też zagrałem, no po prostu byłem w takim kryzysie wtedy w Radziokowej, że po prostu nic nie chciało mi wpaść, no a że jak mam być trybuny, tak średnio za mną stały. Dlaczego? Nie wiem. No. Tam, jak miałem dużo kolegów, to koledzy tam zawsze coś powiedzieli, ok, tam przyszli, powiedzieli fajnie, ale też była druga strona trybuny, tak, o, że szyderców się to u nas nazywało. No i głównym tematem byłem ja i taki mój kolega. No. no ja, mój brat tak może trochę mniej, ale też lubili mojego brata trochę skrytykować, a mi się obrywało praktycznie co mecz u nas. No nie pomagało mi to w zupełności. Wiadomo, trzeba umieć przyjąć krytykę, ale krytykę też trzeba zasłużoną przyjąć. No czasem, jak zagrałem dobry mecz, a sytuację nie wykorzystałem, to nikt nie powiedział, że zagrałem dobry mecz, tylko powiedzieli, że po prostu jestem słaby, bo sytuację nie wykorzystałem. Korzystałem w ogóle, nie? No to, mi to, to trochę się działo we mnie, no bo znam, peł, znam tych ludzi od małego, a wszyscy tylko po prostu a on jest słaby, on jest słaby, on jest słaby, a jak spotykałem na, na ulicy taką osobę, to no siema Piotrek co słychać? No, to mnie może bolało w tym Radzionkowie po prostu i tak nie szło, nie szło, poszedłem do Warty i nie żałuję w ogóle. Czy to nie wynikało troszeczkę z tego, że wy byliście z Tarnowskich Gór, a w sumie Radzionków ma stadion chyba w Bytomiu, tak? To też jest taka dość ciekawa historia, że klub z Radzionkowach, stadion w Bytomiu, a jak rozumiem na Górnym Śląsku wszystko jest blisko, siebie, także to nie jest nic nadzwyczajnego. Czy to jakieś było animozje, że jesteście z innej części tego górnego Śląska? A czy nie? To ja powiem tak. Ja mieszkałem w Bytomiu na osiedlu, który jest podzielony kibicowsko. Mi powiedział, no są, mam tam takie parę osiedli. Tam jest głównie Polonia Bytom i też są chłopaki z no, ja całe życie chodziłem na radzioków. No byłem wychowankiem, chodziłem kibicowałem radziękowi. No i znałem się od dziecka z tymi chłopakami. No nie wiem, nie wiem, czym to było spowodowane, no, trzeba by te osoby zapytać. No byli, byli koledzy tacy, którzy po prostu klepali fajnie się załywali, a byli koledzy, którzy po prostu no, nie zachowali się fair. No ja teraz już zbiegłem czasu, no to nie mam do nich pretensji, no po co mam mieć pretensje, o to, że po prostu zapłacili za bilet i chcieli oglądać bramki, a nie człowieka, który po prostu do pustej bramki podaje drugiemu, no, no nie ma się co dziwić, no i się denerwowali, no, ale ja byłem w takiej sytuacji, że potrzebowałem też po prostu mocnego słowa takiego, nie marcie się gielu, nie szczelisz teraz, strzelisz później, no a wyszło jak wyszło, raczej to miastowo to tak nie wyglądało, bo tam starożytne Gór kluby jeszcze były, które przychodziły na mecze, więc, więc myślę, że że to nie na tym polegało. Tak będąc jeszcze przy temacie ruchu radziąków, miałeś tam okazję pracować z trenerami młodego pokolenia. Trener Górak, trener Skowronek. Jak ci się z nimi współpracowało? I Czy twoim zdaniem ci trenerzy mają gdzieś okazję wybić się, mają okazję gdzieś na stałe utrzymać się w tej karuzeli trenerskiej Artur na najwyższym Skoronek, poziomie? Artur Skowronek był już w X4, nie w Pogoni Szczecin. Rafał Górak jest w Katowicach i to z całkiem dobrym skutkiem. No obydwóch, obydwóch trenerów znam praktycznie od, odkąd wszedłem w seniorską piłkę. na no. Rafał Gurak do seniorów mnie włączył do pierwszej kadry zespołu to w czwarty, od czwartej ligi do pierwszej ligi praktycznie byłem za trenera Guraka, tylko właśnie. Trener Rafał Gurak też bardzo dobry fachowiec, bardzo dobry motywator przede wszystkim. Od początku mnie prowadził, a drugim trenerem po czasie okazało się, że Artur Skowronek. No i Artur Skowronek przejął e, pałeczkę po treneru Rafał Guraku, który już po prostu miał dość organizacji w Ruchu Radziomków, jaka była, poszedł do GKS-u Tychy wtedy, po pół roku do GKS-u Katowice. No i jak widać teraz mu się powodzi, no są efekty jego pracy. Dobrze ten GKS wygląda, naprawdę dobrze poukładany do zagrać mogłem, bo ten GKS Katowice to ciężki teren, a tren Skowronek, no trener Skowronek taki też bardzo, no jak na trenera to bardzo młody, no trener jeszcze coś zagrał, w sumie jakieś mecze przecież tam 7 czy 8 sezonów na poziomie pierwszej ligi grał, a tren Skowronek praktycznie z piłką miał wspólnego tam na poziomie czwartoligowym, przebił się do ekstrakcji jako trener w tak młodym wieku, no to do obydwu trzeba mieć po prostu szacunek duży, bo praca, jaką wykonali w Radziąkowie, no była rewelacyjna, bo też zawodników mieli takich, którzy po prostu chcieli pracować, Fajna, fajna drużyna była, naprawdę wspomina miło wesoła. W drugiej lidze były takie nazwiska jak kąpała czy Gierczak, to naprawdę piłkarze rewelacyjni, czy Jacek Wiśniewski. A w pierwszej lidze no, były właśnie Jacek, wspominany Jacek Wiśniewski i Piodrocki. No, doświadczenie, no, Roki, przecież fenomenalny piłkarz, a, a no, Jacek no duch drużyny, duch drużyny, duch, duch trybun bym nawet powiedział, bo gdzie nie jest tam Wiśnie wszyscy znają. Teraz walczy w MMA, tak? <głos> tak, tak, właśnie. No. Ale co do Jacka Wiśniewskiego, jeszcze mi się kojarzy e, taka jego jedna, jedna barwna wypowiedź e, na telewizji TVS, czyli TVS TV, TV, TV, Telewizja. Już, jak już grał w GK, GKS Jastrzębie, gdzie, gdzie, gdzie skrytykował wszystko, przeklinał, musieli to tam gdzieś ocenzurować. Narzekał, że w ogóle nie robią motoryki, że tylko klepią piłko, że to jest w ogóle masakra, co my w ogóle gramy, co, co, coś w tym stylu. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak no? barw, Barwna postać i też w Krakowi Kraków, w, w, też bardzo dobrze wspominany zawodnik. No tak, no i taki typowy śląski walczak, tak? tak, Jacek, tak, Jacek zupełnie, taki typowy charakter, właśnie, wziąć w ślizg, krzyknąć, powiedzieć coś, no ale piłkarsko też oczywiście nie, stało, no, 200 metrów widzę się samo z siebie nie robi, z zwykłego ślizgu, no. Jacy, przecież 100 meczów w Górniku, 100 meczów w Krakowie, no tak strzelam oczywiście nie do końca, no ale tą wypowiedź właśnie też pamiętam. Śmialiśmy się potem z jego szatni, no Wiśnia, co, to, co to było z tym, z tym meczem, co wtedy tak jechałeś w tej, cele, w tej telewizji. No i tam opowiadał właśnie, że był zdenerwowany, że on i gitara na defensywnym pomocniku, jak oni są praktycznie zawodnikami typowo do destrukcji, czyli powinni grać na stoperze, no i właśnie Wiśnia tam opowiadał się śmialiśmy z niego strasznie, no nie może nie z niego, a z nim, o tak powiedział. Nie no, była to taka bardzo emocjonalna wypowiedź i, i, i, i ta, takie rzeczy się w mediach dobrze, dobrze sprzedają, także mm. a jeszcze w nawiązaniu do tych dwóch trenerów, jakie oni mieli znaczenie co do twojego rozwoju piłkarskiego, jak uważasz? No, przede wszystkim trener górak wprowadził mnie do seniorów, dalej mam z trenerem górakiem dobry kontakt, tam czasem zadzwoniłem, zapytamy się co słychać w ogóle, bo wprowadzając mnie do seniorów dał mi dużą szansę, czwarty lidze, trzeciej, w drugiej pierwszej może trochę mniej, no ale też grałem trochę w tej pierwszej lidze wtedy, jak byłem młodszy, no i pokierował też moim rozwojem, no wychodziło tak, że jak mieliśmy jak już menadżer się z nami, no bratem zainteresował to pierwsze pytanie było do trenera guraka no co trener gurak o tym właśnie sądzi, czy warto w taką osobę e, zainwestować, czy żeby po prostu ona z nami coś zrobiła, czy nie, no wtedy nam powiedział, że nie, no i nie żałuję do teraz, no podpisaliśmy z Fabryką Futbolu którego właśnie trener Góra też zarekomendował, a trener Skowronek, ja z trener Skowronka znam że też już kupę lat praktycznie, no grałem u niego też niekiedy mecze w rezerwach, zanim jeszcze był drugim tenerem u nas i bardzo fajny, ambitny fachowiec, podobni, bardzo podobni do siebie, jeżeli chodzi tylko, że Trener jest zaś większy taki, większy taki teoretyk, a trener Górak taki większy motywator. No. Ale obydwoje naprawdę trenerzy najwyższej klasy, z jakimi na razie współpracowałem i z jego nie mogę o nich powiedzieć. Dobrze, zamknijmy w takim razie temat ruchu radzionków, temat trenerów. Chciałbym Cię zapytać o teraz o warte poznań, wspomnienia związane z tym klubem. No, są plusy i minusy. No, na pewno na największy minus jest to, że ten czasowo wczarek odstawił nas na nas. Te trzy osoby mnie, Adama Wójtę i Maciej Mysiaka od składu na dwa ostatnie mecze. Za mecz, który praktycznie ja zagrałem w tym meczu 10 minut, Adam mójta wcale nie zagrał, no a Maciej Mysiak no, grał tam, no grał cały, no ale akurat nie wiem, tak, tak trener chciał, tak postąpił, dlatego w tym aspekcie wspominam no, na minus. A na plus, no jak mam być cztery, no, poszedłem, dostałem jakąś szansę, też odżyłem trochę, zacząłem pod koniec pierwszej rundy praktycznie cztery bramki, no potem druga runda rewanżowa, no grałem już trochę mniej w tej e, runda rewanżowa, następny sezon, grałem już trochę mniej faktycznie no ale strzeliłem dwie bramki, dałem też dwie asysty no i, no i dzięki temu praktycznie trafiłem tutaj do Sandecji i mogę dalej się rozwijać no to, to na pewno na plus. No i sprowadził Cię do Warty Poznań taki dobrze znany w Nowym Sączu, bo dwukrotnie pracujący I, i to jeszcze całkiem niedawno bo w tym sezonie już za drugim razem Jarosław Araszkiewicz. Taka bardzo charakterystyczna postać. Jakie Ty masz właśnie z tym trenerem jakieś, nie wiem, ciekawe wspomnienia może jakieś wydarzenie, które mógłbyś przytoczyć związane z trenerem Araszkiewicza? Nie no trener Araszkiewicz no w chachowiec też ma, ma a pojęcie, widać o Piłce przecież kupę lat, grał na najwyższym poziomie, grał z takimi drużynami jak przeciwko Barcelonie, to naprawdę, to zawodnik musiał być naprawdę bardzo dobry, normalny by nawet powiedział, jak na polskie warunki. A jako trener? No, trener, fajny, fajny, też miał, miał fajne pojęcie, był taki, był bardzo taki otwarty dla zespołu, no, miał dobry kontakt z zespołem, przychodził, śmiał się, no to było na plus, bo atmosfera w szatni też musi być. Nie może być tak, że cały czas wszyscy są po prostu pospinani. Całe życie wchodzimy do szatni i grobowa atmosfera. Nie, właśnie to chyba polega na tym, że mamy się cieszyć tą piłką, tymi treningami, tym wszystkim. I właśnie treneracz kiedyś taki był, chciał, żeby tak było. Nawet mu się to udawało, bo początek rundy nieźle wystartowaliśmy, potem tam jakieś komplikacje w Poznaniu, nie wiem, nie wnikam tam, wyszły jakieś rodzinne problemy, no i zrezygnował z funkcji pierwszego trenera. No z trenerem Odańskiewiczem dużo, dużo ciekawych wspomnień. Zawsze, zawsze wchodził do szatni po przegranym meczu i mówi: a głowa mnie dzisiaj boli, nie, nie, nie będę, nie będę gadać o meczu, nie. No, Czesiu poprowadził, no i drugi trener prowadził, nie, no i się śmiali wszyscy, no, ale jak już trener Odańskiewicz coś powiedział, to wytykał naprawdę takie błędy merytoryczne, typowo. Czysto, czysto piłkarskie w ustawień, czy coś, było widać, że pojęcie ma. Trener Araszkiewicz budował dobrą atmosferę, a czy nie brakowało troszeczkę takiego rygoru w drużynie pod jego wodzą? W związku z tym, że była taka dobra, wręcz koleżeńska atmosfera, można powiedzieć, tak? No, nie powiedziałbym, że koleżeńska atmosfera, tylko, że w, w Poznaniu zaś rygor prowadzi, prowadziły inne osoby w postaci pani prezes. No i nikt sobie po prostu nie pozwolił. Wszyscy wiedzieliśmy, jaki mamy jasno cel określony. Ja, jak przychodziłem do Warty, to było powiedziane, gramy o jak najwyższe miejsce, w następnym sezonie będziemy walczyć o awans. No i ten rygor był faktycznie taki dość, dość konkretny w sensie, pod takim względem, że wszyscy wiedzieliśmy, co mamy robić. I nie, nie było tak, że o, ktoś się obijał, ktoś, bo trener bo trener jest trochę luźniejszy, to od razu drużyna się luzuje. Nie, nie, nie, broń Boże, pani prezes tam nad wszystkim czuwała to. Czy była na wszystkich treningach? Obserwowała? No, bardzo dużo treningów była. była co jakiś, no W klubie praktycznie była co drugi dzień, czyli jak jakieś treningi były, to od razu nas obserwowała czy coś. Mecz, mecz każdy, wyjazdowe nawet mecze też pani prezes zaliczała. No lubiła z, lubiała z nami pani prezes trochę z nami porozmawiać. Chodziła często do szaty? By, nie, tak często też nie, ale zdarzyło się, że była tam motywacyjnie nas chciała przed meczem z Zawiszą, by go zmotywować. Fakt, że przegraliśmy ten mecz, chociaż po bardzo dobrych zawodach, no weszła, powiedziała parę zdań. No, jak to pani, nasza pani prezes, no, rządziła, rządziła. A, rządzić. Czy to były rządziła. zdania takie, które tutaj nie za bardzo moglibyśmy zacytować, tak? <głos> ja bym powiedział, że to takie męskie zdania wysz, wyszły z, z, z pani prezes, no. A wracając jeszcze do tematu Jarosława Raszkiewicza, kiedy on przejął y, sandecję latem zeszłego roku, czy wtedy nie pojawił się temat swojego przejścia, jako że znaliście się z Warty Poznań? Nie, nie, brymu, że trener Raszkiewicz już, że mam umowę, ale... Jak przejmował, już wiedziałem tam chwilę wcześniej, bo trener Raszkiewicz często na warcie biegał, kondycję, zawsze dbało o kondycję. Był taki no sportowy, sportowy tryb życia prowadził. Wiedziałem, że przyjmuje sandycyn Nowy Sąd. To właśnie zawsze żegnaliśmy się w takiej miłej, ciepłej atmosferze. Życzyliśmy powodzenia, szczęścia. No potem jak. Niestety go wyrzucili, niestety, no nie wiem, czy niestety, no teraz można powiedzieć, że dla, dla trenera Raszkiewicza niestety no, dla innych dobrze. No No zawsze jak go y, witam się, to zawsze właśnie rozmawiamy. Na warcie rozmawialiśmy dużo na temat Sandecji, rozmawialiśmy dużo na temat warty. No. Z trenerem Raszkiewiczem właśnie był taki kontakt, że właśnie zawsze zaczepił, porozmawiał. No. Nie, nie był taki właśnie jak inni, że przyjdzie, cześć, co słuchać i na razie, tylko był taki typowy facet, wziąć, porozmawiać, pogadać po męsku, pośmiać się pożartować. Czy śledziłeś, co działo się w Sandecji w poprzedniej rundzie? Między innymi pod wodzą Jarosława Raszkiewicza? Tak. Bo miałem tutaj już dwóch, jeszcze, już dwóch kolegów moich przyszło: Wojciech Ruz i Marcin właśnie. Kowalski, z którymi zadziękowała się bardzo dobrze znam. więc śledziłem, starałem się śledzić. Sandecja były takie dwa, trzy kluby, które śledziłem właśnie w pierwszej Lidze. I jednym z nich była Sandecja bo i trener Araszkiewicz I moich dwóch bardzo dobrych trzech, w sumie bardzo, czterech, bo, sobie, przepraszam, bo jeszcze Kamil Szymura i Adrian tak Śledziłem, śledziłem. No, miło było tutaj też przyjechać i się zobaczyć po tam roku przerwy właśnie z, z Kowalem, czy z Mroziem, czy właśnie ze Świętym i Szymurką. Czy z tych relacji, które miałeś od swoich kolegów, mógłbyś jakoś porównać? uznać... E prace Jarosława Araszkiewicza w Warcie, Poznań i, i wtedy w Sandecji? No nie do końca wiem, jak był, był na jakich zasadach tutaj był e, trener Araszkiewicz. U nas był taki, no, takie nazwisko w Poznaniu jak Araszkiewicz, to, to całe praktycznie miasto, miasto wie jak to wygląda i trener Araszkiewicz chyba bardziej był po prostu taki, nie, nie powiem, że spięty, tylko taki bardziej konkretny we wszystkim. No, starał, nie chciałby, że, no, żeby jego nazwisko było jakoś tam szargane gdzieś w mediach czy coś i właśnie dlatego wykonywał swoją robotę naprawdę dobrze. No tutaj z tego, co chłopaki słyszały, to co słyszałem, to, to trenerarz też wykonywał swoją pracę rzetelnie w ogóle, tylko że był trochę bardziej wyluzowany, można powiedzieć. No, ja to tak przynajmniej odebrałem, no, u nas był trochę bardziej smyty, ale ogółem ten trener jest no, dla mnie mega pozytywną postacią, jeżeli chodzi o w ogóle polską pierwszą ligę, bo takich szkoleniowców jak on, to z charyzmą, takich, którzy konferencje prasowe zaczynają od jakichś śmiesznych słów, no, no fajnie, fajnie się na to patrzy. W Sandacji chyba brakowało prezes łukomskiej pyżalskiej, hmm. Może dlatego. Tego nie wiem. Fakty są takie, że tutaj pod wodzą za kadencji Jarosława Raszkiewicza stało się moim zdaniem dużo niedobrego w Sandecji. Odszedł trener Robert Moskal, nie przedłużono z nim kontraktu, chyba 14 zawodników odeszło, w ich miejsce przyszli inni, wielu z nich się nie sprawdziło i po pół roku już ich w Sandecji nie było, wyniki były niezadowalające, drużyna też nie miała jakiegoś konkretnego stylu i... I duży niedosyt pozostał po tamtej rundzie jesiennej. Potem przejął oczywiście to trener Janusz Fierat. Wiadomo, że chodziło o to, żeby, żeby coś zmienić, ale dużo też się wtedy nie zmieniło. Natomiast chodziło o to, żeby jakoś dotrzymać tę rundę już do końca. Tak? O, to teraz pytanie, czy to jest właśnie wina trenera Araśkiewicza, że tak wyszło, czy to jest właśnie wina tego, że tacy zawodnicy poprzedzili, jacy poprzedzili. Ja tam nie mam oczywiście nic do tych zawodników, co tutaj byli. Zrobili też 18 punktów, 6 meczów wygrali, żadnego remisu, co jest w pierwszej, w pierwszej lidze <śmiech> mega wyjątkiem. Z kompromisowi. No ale były już takie nazwiska tutaj jak ten Burchard to naprawdę chopak z takimi umiejętnościami. No nie wiem, nie wiem dlaczego ta sandycja w tamtej rundzie tak wyglądała. No, może, może przyszedł taki kryzys, może po prostu wszyscy sobie to za luźno po prostu nie wiem, przedstawili, że a będzie co ma być. No czasem po prostu trzeba było coś grać. No. Zawodnicy lubią o coś grać, jakieś cele sobie wystawiać. No. Ja zawsze powtarzałem, w był cel, w Warcie był cel, no mam nadzieję, że tutaj jest cel i mam nadzieję, że za pół roku też będzie cel, no tylko żeby ten cel był jak najwyższy. Co do transferów wtedy, to oczywiście, no wiadomo, trener też ma wiele do powiedzenia przy transferach, tam też była osoba Pawła Wojtali, który miał być dyrektorem sportowym, nie został nim, ale został takim luźnym doradcą i... Pewnie też to za jego sprawą. Wielu piłkarzy przyszło do Sandacy, którzy nie, nie, niekoniecznie wszyscy się sprawdzili i są tacy, którzy grali naprawdę tragicznie. Teraz też była zimą duża, duża rewolucja w kadrze, ale myślę, że poszło to w dużo lepszym kierunku. Pojawiło się kilku ciekawych piłkarzy. Pojawił się trener Mirosław Hajdo. Na papierze Sandec jest dużo mocniejsza niż na jesieni, ale tak patrząc na bilans, 11 meczów w rundzie rewanżowej, 3 zwycięstwa, 5 remisów, 3 porażki. Także jeszcze jakiś może lekki niedosyt pozostałeś. Ale wiadomo, z drugiej strony y, chyba też trzeba się odnieść do tego, jeżeli drużyna jest ze sobą dopiero kilka miesięcy. Czy należy aż tak bardzo już teraz y, wymagać tak dużo? My się wydaje, że ogółem powinniśmy od siebie sami wymagać my, zawodnicy. Czy bardziej w sensie tego, czy drużyna jest zgrana, czy już... Jakieś tam przyzwyczajenie do tego, jak dany zawodnik się porusza, przewidywanie, co może zrobić za chwilę kolega z boiska na, na placu. No wiadomo, im więcej, im więcej z sobą przebywamy, tym bardziej się rozumiemy. No, to jesteśmy krótko ze sobą, bo tam 5 miesięcy to naprawdę nie jest dużo. No ale mecze pokazały przede wszystkim, mecze takie jak z Zawiszą, które przegraliśmy, które, z arką, które przegraliśmy, mówię to o przegranych, nie o wygranych, że jesteśmy drużyną, która się rozumie, bo my te mecze, mimo że przegraliśmy, to przegraliśmy je w naprawdę w dobrym stylu. No, co można mówić o porażce, że, że, że w jakim stylu się przegrano, zazwyczaj powinno się mówić, że w dobrym, ale my naprawdę w tych meczach dobrze wyglądaliśmy. No. to zawodnicy przyszli tacy jak Paweł Nowak, jak Patryk Tuszyński, no, jak dobrze tutaj znani Borowiczani czy Maciej Bembenek, i to są zawodnicy, którzy naprawdę potrafią w piłkę bardzo dobrze grać i kombinacyjnie, i szybko, i mają naprawdę ułożone te nogi, no moim zdaniem bardzo dobrze to wygląda. No nie wiem jak to z trybą wygląda, nie miałem jeszcze okazji oglądać i daj Boże, żebym nie musiał oglądać z trybą meczów, bo nie chciałbym, bo no, to no, jednak zawodnika, za, dla zawodnika jest najgorsze, co może być. Ale mnie się wydaje tak, jak ja obserwuję te mecze y, potem w jakieś skróty w telewizji, że to naprawdę dobrze wygląda, no mimo, że no nie zrobiliśmy jakoś rewelacyjnie punktów, z, tylko, że my w tym meczach mieliśmy też trochę pecha, no pech z tą Arką, z Zawiszą Sędzia, no co by nie mówić, to Sędzia trochę jednak Zawiszy Pomógł, nie mówię, że zawiszabym, nie jest z zespołem, bo jest dobrym zespołem, no, są przecież w czołówce tabeli, no ale liczy, jakbyśmy policzyć to tą Arkę, Pech, no Grudziądz to jest mega Pech 93 karny, no Tychy, praktycznie jak graliśmy z Tychami, no to Tychy nie istniały, no 30%, 30 posiadania piłki Tychy to miały chyba najwięcej w tym meczu i naprawdę dobrze wyglądaliśmy w tym meczu, no to są takie mecze, gdzie pecha mieliśmy, gdzie punkty powinny być dla nas trzy punkty, a wywozimy jeden punkt, no to są takie przegrane mecze, no ale są też takie wygrane mecze, jak ten w Ząbkach, no, remis w Ząbkach to akurat bierzemy z ulgą. Czyli z każdym meczem powinno być lepiej, tak, krótko mówiąc i potrzebujecie chyba troszeczkę takiego kredytu zaufania od kibiców, no wiadomo, że w Sączu są kibice specyficzni i kiedy jest dobrze, to są zachwyceni, kiedy zaczyna się robić troszeczkę gorzej, to potrafią bardzo szybko zmienić zdanie, tak? No, aż tak ja tego tak, nie, tak nie uczuwamy chyba w drużynie, Wiadomo, że każdy, każdy by chciał wygrywać, każdy kibic chciał, żeby przyjść na mecz i 3-4 bramki strzelaliśmy i wygrywaliśmy. No nie zawsze się da, no. Niestety, no kibic jest wymagający, zapłacił za bilet, no i uważa, że ma prawo po prostu wyrazić swoją opinię, no bo ma też po części, no. Jak ja bym płacił za 15 zł za bilet i chodził na mecze, na przykład, i moja drużyna przegrła 3-0, to pewnie też mi się no. byłem, też byłem kibicem jak Byłem mały, chodziłem z tatą, a też wiem jak mój tata reagował, no, no ale kredyt zaufania jest nam potrzebny, no bo drużynę mam naprawdę dobrą, to widać na meczach, gramy naprawdę fajną piłkę, utrzymujemy się przy piłce, nie wybijamy piłek tylko, tylko naprawdę gramy ziemią, staramy się kombinacyjnie grać, z skrzydłami, atakiem, no różne, różne koncepcje trener nam wprowadził, no i staramy się to na boisko przenosić, no mi się wydaje, że to dobrze wygląda. Więc pewnie wiele osób się ze mną nie zgodzi, pewnie wiele się zgodzi, no zawsze będą zdania podzielone, no ja niestety nie jestem, no nie, nie jestem w stanie przekonać tych osób do naszej gry, no oni muszą sami sami się przekonać i ja ich nie będę namawiać do tego, tylko mam nadzieję, że się sami przekonają. Czy standecja, twoim zdaniem, ma już swój styl gry? Tak, wydaje mi się, że mamy taki fajny styl pod względem takim, że chcemy, chcemy grać piłką, taką krakowską piłkę typowo. Jest to mało polska, czyli faktycznie fajnie, że gramy krakowską piłkę, bo taką krótką. No. Krakowia stara się grać krótką piłkę, my się staramy grać krótką piłkę, nie wybijamy. Wiadomo, że są momenty, że trzeba piłkę wybić. No ale my do krót, krótkiej gry staramy się też dorzucić e, agresję w grze, to widać po nas, że, i, że ustawiamy za, ustaw, jesteśmy ustawieni zawodnikami ofensywnymi do, od razu, bo do odbiór piłki, no 2-3 sekundy i staramy się odebrać piłkę, no mam nadzieję, że to się ludziom zacznie podobać, że to się niektórym podoba, bo naprawdę wiele serca to zostawiamy na błysku. Nie bez kozery pytam o ten styl, bo po meczu ze Stomilem Olszym na jednym z sądeckich portali pojawiła się dość duża fala krytyki padły słowa, że Sandecja nie prezentuje jakiegoś konkretnego stylu, że dużo jest w grze niedokładności. No, a co za tym idzie, winowajcą jest trener, bo on za to wszystko odpowiada. Co ty na to? No, zawsze po przegranym meczu, tym bardziej że meczu o 6 punkty ze Stomilem, jaki to był przecież to był dla nas bardzo ważny mecz, no jak się przegrywa, to się pojawi fala krytyki. Ale uważam, że po prostu mecz był taki, że oni szli szybko bramkę, ustawili się na 16 metrze no i trzeba było coś próbować. No, nawet Barcelona ma ciężko jak się, ustawi, jak się ustawią zawodnicy na 16 metrze, no i próbują przebić głową w a tu jest Barcelona, a my jesteśmy w polskiej pierwszej lidze. I na tym poziomie naprawdę prezentujemy, prezentujemy jakiś styl. Mamy wyrobioną grę krótką, wydaje mi się. Dużo, dużo na tym pracujemy, mamy dużo na treningach właśnie gierek jakiś typowo właśnie po, po to, żeby krótko pograć. Nie wiem, każdy ma prawo w lat swoją frustrację w powiedzieć swoje, no, ale ja nie do końca się z tym zgadzam. No, takie jest moje zdanie i mojego zdania nie zmienię w tym kontekście. Do tematu sandacji jeszcze wrócimy, ale trzeba popatrzeć też na, na całą sytuację, jaka jest w pierwszej lidze No i właśnie, co do tego, Piotrze, sezon pierwszej ligi dobiega ku końcowi. Które drużyny twoim zdaniem wywalczą awans do klasy Termalika My... odpuści? Nie, nie od Termalika na pewno nie odpuści. Mam tam dwóch ko y kolegów, z którymi się znam z i nie odpuszczą. No i wydaje mi się, że Krakowia. Moje typy najbardziej, jakie bym chciał, żeby awansowały, to jednak chciałbym tą Zawiszej, tą Krakowie, nie ubliżając tej Termalice. Ale wydaje mi się, że Termalika zrobi to na was. Oni i Krakowia właśnie. Mimo, że Krakowia była chwilę w takim dołku, to jest to zespół naprawdę bardzo dobrze poukładany, krótka piłka. Wojciech Stauby naprawdę tam robił dobrą pracę, tylko, że to jest właśnie, to nie... polska pierwsza liga jest specyficzna, to jest typowo siłowa liga, no gadaliśmy z chłopakami z Niemiec, którzy grali w czwartej lidze niemieckiej i mieli do czynienia z pierwszym zespołem drugiej Bundesligi. Ocierali się. Tam Ocierali się, tam... tak. Krzysiu Kurczyński w szczególności miał podobno nawet szansę zadebutować, ale tam wyszły jakieś komplikacje, no, no nie wiem, nie będę, nie będę roz... mówić za niego. Opowiadał właśnie, że typowo tak widać, że to jest taka typowo siłowa piłka, no i gra Krakowi, no nie jest tak do końca pod tą ligę Łatwiej by mi się wydaje, żeby będą mieli w Ekstraklasie i ja szczerze Krakowi życzę tego awansu, bo klub jest tak poukładany no, stadion, kibice finanse, zawodnicy niczego nie brakuje, nie brakuje naprawdę niczego a z drugiej strony Zawisza, no też fajny klub poukładany i kibicowsko, i stadion, i duże miasto no chciałbym, chciałbym te dwa zespoły, no a jak awansuje Termalika, no wywalczyli sobie na boisku, no co ja mogę powiedzieć, no taka jest piłka, w Pi piłce nie liczą się po prostu to, jaki masz infrastrukturę, czy masz dresy z Adidasa, czy Nike, tylko liczy się to, jak wyglądasz na boisku, a że oni wyglądają naprawdę dobrze na tym boisku, to mają, te pierwsze miejsce zasługują na nie. A flota, która wraca na dobre tory pod wodzą Tomasza Kafarskiego, licząc też walkowy rezałka jest na trzy zwycięstwa kolejne. No, teraz grają też jeszcze w sobotę, no ale w środę czeka już ich porażka, no. No, Bo my przyjeżdżamy. Chcecie pokrzyżować im plany. Tak, no, mocarstwowe, tak? Dokładnie, no. Je, mają nas, mają też ciężkie mecze jeszcze. Nie życzę im źle. Mój kolega z Warty się jak tam poszedł, życzę mu jak najlepiej. Fajnie jakby zrobili ten awans, ale jak już powiedziałem, dla mnie faworytami do awansu dla mnie powinni być i Krakowie, i Zawisza. No ja bym chciał, ja bym ich widział w się. A dół tabeli? No sprawa jest chyba jasna, Polonia bytą jest na idealnej drodze do drugiej ligi. Okoczyński Brzesko też ma ciężko. to tam jeszcze jest z tyłu? Warta Poznań. No, no właśnie, warta. warta Poznań. No ja ja jednak chciał, żeby ta Warta się utrzymała, ale kosztem tego 100 milu. I standecji nie bierzemy pod uwagę. Nie, ja nawet nie biorę pod uwagę tego, żebyśmy mogli spać. Mamy 35 punktów, mamy 5 meczy jeszcze. Teraz dostajemy 3 punkty za LKS. Dodatkowe, mamy jeszcze Wartę na wyjeździe. Mamy parę ciekawych meczów. No po prostu, ja wychodzę z założenia, że że nie ma co patrzeć na innych, bo musimy patrzeć na siebie, no my chcemy dograć sezon z twarzą i na pewno, na pewno nie chcemy spać i wydaje mi się, że na pewno nie spadniemy. No ten Stomil, ja bym obstawał, że chciałbym ten Stomil, chciałbym, żeby ta Warta się utrzymała, bo tam dużo kolegów, brat, też mile wspomniane lata. No, rok bym powiedział. Choć jak warta spadnie, to może będzie większy argument, żeby brata do nowego czas sprowadzić, tak? No, bo znaczy, będzie duet. Znaczy, no, to jest tego gdybanie oczywiście. No, ale jemu ja się kończył, umowa, tak ci jak, więc, więc to czy warta się utrzyma, czy spadnie, no to dla niego tam wielkiej różnicy nie ma. W sensie takim, że wiadomo, nikt nie chce sobie spadku wpisać, on też nie poszedł do warty po to, żeby spać. No, ale nie życzę im źle. Tej warcie. Na początku rozmawialiśmy o Sandecji, o Nowym Sączu, że fajne miasto, że podoba Ci się tutaj, a ja zapytam w drugą stronę. Co, co Ci się w takim razie nie podoba w Sandecji albo w Nowym Sączu? Brak multikina. Ja, no, ja, mu... tak? ja i moja dziewczyna jesteśmy... no Bardzo lubimy chodzić do kina. No, byłem ostatnio na Iron Manie 3. Dobry film. Mi się podobał ogółem. No, brakuje mi trochę tego multikina. Lubię chodzić do kina, spędzać wolny czas w kinie. A tak, no tak mi raczej nic nie przeszkadza, no ryneczek ładny, no rzek, rzeka jest fajna też, można przecież iść sobie pochodzić, pospacerować, ja z dziewczyną lubię też akurat spacerować, moja dziewczyna to akurat dużo lubi spacerować, co niestety niekiedy nie jest fajne. <głosy> Szczególnie jak jesteś po treningu, tak? <głosy> tak, to tak, tak, no to się trochę zmieni, jak znajdzie pracę to się trochę zmieni, już nie będzie tak, o na spacer, chodzi na spacer, nie, nie, nie, już nie będzie tak, już będzie, no ja bym chciała też dzisiaj odpocząć, to tak jak wyjdziemy raz, dwa razy w tygodniu to będzie fajne. a teraz to mnie ciągnie pięć razy w tygodniu. Czy z twojej wiedzy, z swojego tam doświadczenia, wiadomo, że piłkarze, koledzy z drużyny dobrze wiedzą też o swoich jakichś tam sprawach y, prywatnych, czy żony, tudzież partnerki, kobiety, piłkarzy zazwyczaj pracują, czy też nie pracują? No, na tym poziomie na pewno jest więcej pracujących. No, Polska, pierwsza pi Polska liga, pierwsza akurat finansowanie nie jest takim utarstwem jak Ekstraklasa gdzie zawodnicy naprawdę duże pieniądze zarabiają, tutaj są pieniądze, to są takie pieniądze na utrzymanie, akurat wynajem mieszkania, wszystkiego, no i wiadomo, dodatkowe pieniądze, się, dodatkowe pieniądze się przydają, teraz żona Patryka Tuszyńskiego przyjechała i pracuje, dziewczyna Marcina Kowalskiego też szukała tu pracy, moja dziewczyna tu szuka pracy, no ja bym powiedział, że przewyższają te dziewczyny, żony, dziewczyny narzeczone, które chcą pracować, no one też chyba sobie nie wyobrażają życia, że siedzą non stop w domu i tylko, nie wiem, sprzątają, gotują i wieczorami wychodzą i chcą wydawać pieniądze. Nie, nie, to moim zdaniem nie na tym to polega. I te dziewczyny chyba też wiedzą, że na tym to nie polega. Ja chciałbym cię zapytać o tak, o, tak zwaną śląską pakę w Sandecji. Spotkałeś tutaj wielu kolegów ze śląska. Jest Marcin Wrę, Kowalski. Wręcz z ruchu radzionków, praktycznie, nie? Cidry, Cidry w Sandecji. Cidry. Nie tylko, bo jeszcze Adam Giesa w kolejarzu. Tak, Rado. tak. Giesik bardzo często bardzo często się z Giesikiem widuje, właśnie. On też mieszka w Dąsą, tak? Tak, też mieszka w nowym Sączu. Yy, no z mrozem mieszkam. <grym> mieszkam, no i z też bardzo często. No mamy tak, że się widujemy, że wspominamy te lata, bo Radzianków naprawdę, jeżeli chodzi o szatnie, samo to była taka atmosfera, że no nie da się tego opisać. No, biednie, bo biednie, ale atmosfera była rewelacyjna. No i wspominamy, no Giesik przychodzi, no śmiesznie jest zawsze, Giesik typowo po śląsku mówi, Goda bym nawet powiedział, że on typowo po śląsku. A ty? No ja staram się mówić, no mnie mała nauczyła, żebym mówił, a chociaż jak. Ale ktoś... nie masz problemu z porozmawiaciem się. Nie, ale... ja nie, ja w zupełności nie. Jak ja jestem u siebie, to nie ma problemu, jak ktoś tam, nie wiem, prosi o Rzymły czy coś, po jakąś Epę, to mnie to tam naprawdę nie przeszkadza, bo ja wiem, co to znaczy, no jak już tak się śmieję, to właśnie mam kolegę, który kiedyś pojechał, na... pojechaliśmy na obóz, a on mówi, że poprosi dwie Rzymły do EPy, a to znaczy, że po prostu dwie bułki do reklamówki. No, no a nie wiedziała pani co zrobić za kasą. No my z tyłu no, myśleliśmy, że nie wytrzymamy ze śmiechu i zaczęliśmy tłumaczyć po prostu, no bo nie wiedziała. No, ja tam nie mam problemu. No. Moja dziewczyna to, um, ogółem na co dzień też jest ze Śląska, jest z rody Śląskiej i ona akurat u siebie w domu godo dużo, ale mi to tam raczej nie przeszkadza. Ja jestem ze Śląska, całe życie słuchałem tej gwary i mi to tam ani nie przeszkadza, ani i wszystkie słowa praktycznie rozumiem. A w szatni z chłopakami właśnie ze Śląska, z Radzionkowa mówicie po Śląsku? <laughs> nie, wtrącamy tylko jakieś słówka, jak się chłopaki pytają, jakby to było, nie wiem podaj mi szklankę herbaty, to mówimy daj mi, daj mi szolkę o tyju, nie? Ale no raczej staramy się mówić, no. W Poznaniu było ciężej trochę, bo ja ogólnie na co dzień wyrywałem się słowa, wyrywały mi się i w Poznaniu mnie tak nauczyli już bardziej poprawnie po polsku mówić, a mi się wyrywały, to się ze mnie śmiali. Na przykład na odprawie, jak tren się coś zapytała, jak po śląsku odpowiedziałem, to się ze mnie śmiali. A to tak nie, to tak. No, stary, gadamy czasem po śląsku, ale bardziej bardziej przeważa język polski. Czyli to, też ci to trochę pomogło, bo wtedy w Radzienkowie strzelałeś tory. Tak, tak. Nie było ich tak dużo. Przyjechałeś do warty już poza Śląsk, teraz w sandacji w Małopolsce i więcej jest bramek, tak? <grymne> to może dlatego, że moja rodzina jest poza Śląska i chyba bardziej mi leży klimat spoza Śląska. No, chociaż na starość, to wracam na Śląsk, bo zakochałem się w tym, można powiedzieć, w tym województwie, bo całe życie tam spędziłem. Rodzina mojej dziewczyny też tam całe życie spędziła, ona tam całe życie spędziła i myślę, że na starość chciałbym się po prostu przeprowadzić na Śląsk, ale na razie nie myślę, co będzie na starość, na razie myślę, co będzie w najlepszym okresie mojego życia. Wspomniałeś o górach, że bardzo lubisz góry, czy zwiedziłeś tutaj Beskid Sądecki? Bo mówisz że coś o zakopanym, że blisko, pewnie, pewnie w zakopanym już byłeś, nie wiem, Krynica, Muszyna. No, no właśnie, Tutaj nic Krynica zapomnę. tak delikatnie, na razie, no nie było tak czasu, bo grę, jak już wspomniałem, gramy systemem sobota, sierroda, yy, sobota, sierroda sobota, i nie było tak czasu, no w Zakopanem byłem na jeden dzień, tyle wolnego mamy, no niestety, no co zrobić, no taki jest zawód, no, że dzień wolnego wyszedł, no i postanowiliśmy z Marcinem Kowalskim, z dziewczynami pojechać do Zakopanego. Ale była opcja też tutaj z jazdy rowerami, tam przy Dunajcu, spływ Dunajcem jest, tu dalej. Byliśmy na treningu tam na, tych, na rowerach, to mieliśmy taki luźniejszy trening. I jest plan właśnie, żeby tam dziewczyny zabrać, żeby tam tą krynicę też zwiedzić, wyżej te, gdzieś te góry czy coś. No taki, taka jest opcja, no a jak to będzie, no to zobaczymy. No, wakacje się zbliżają, a na wakacje raczej zostanę tu w Nowym Sączu, bo wszędzie blisko. I słyszałem, że Su Chorwacja jest fajnym miejscem, żeby też trochę posiedzieć i w górach spędzić trochę czasu. No, no na pewno zwiedzę, ale to po sezonie. I tak nic gruchy, nic pietruchy i pytanie. Jeszcze takie czysto piłkarskie. Narzekamy na poziom polskiego futbolu, że ci nasi piłkarze, tacy, owacy, że reprezentacje, to się oczywiście to przekłada na reprezentację. No my, my tu jesteśmy na poziomie pierwszligowym, czyli druga klasa rozgrywkowa. Jest taki temat, który jest dla mnie bardzo kontrowersyjny. W ogóle system cały system rozgrywek. Wy się przygotowujecie więcej niż gracie na boisku. Jakie jak jest wasze podejście do tego też, jakby przyszło mi to na myśl, po tym, jak trochę z konieczności zaczęliście grać co trzy dni i też jak, jak odnosisz się do systemu co trzy dni? Czy nie wolałbyś właśnie grać więcej co trzy dni, mniej się przygotowywać? No to jest właśnie, i to jest właśnie sedno tej całej naszej polskiej piłki, no. Mamy klimat, jaki mamy, mamy stadiony, jakie mamy. U nas nawet w ekstraklasie jest, są podgrzewane płyty, a przychodzi sezon i jak te boiska wyglądają? No wyglądają tragicznie, no. Nie ubliżając tam oczywiście facet, yy, osobom, które te boiska robią, ale one wyglądają, wyglądają tragicznie, no. Niemcy, mamy, mamy przecież zaraz Niemcy, którzy też mają przecież zimę, srogo mi powiedział no to, chyba, to oni jakoś te boiska potrafią przygotować. No, a my jakoś tych boisk nie potrafimy przygotować. no Ja bym wolał grać wcześniej i więcej. No bo tak się, tak się powinno dźwigać poziom polskiej piłki. no Ta reforma jest teraz jaka jest. Ja tam nic do, do tej reformy nie mam, no ale jest więcej meczów no, i tak to powinno wyglądać. No, Im więcej meczów tym wyższy poziom. No, okres przygotowawczy powinien być, jaki być. Fakt, że nie powinien trwać tam 3 tygodnie, ale fakt, że nie powinien też trwać, trwać praktycznie 3 miesiące. No bo od stycznia do marca mamy okres przygotowawczy. No ale nie ma po prostu warunków do tego, żeby tą ligę jakoś inaczej zrobić, bo przychodzą śniegi, my pier, mamy grać pierwsze trzy mecze, pierwsze trzy mecze odwołane. No. Zagraliśmy jeden mecz, okazuje się, że zaś następny jest odwołany. No i tak to właśnie wygląda. No. Ja bym tutaj bardziej na tą infrastrukturę zwrócił uwagę pod tym względem, bo póki, be, póki nie będzie stadionów i podgrzewanych muraw, to tak to, nie, to, tak to właśnie będzie wyglądać, że będziemy grać sobota, środa, bo w marcu nie da się praktycznie żadnego meczu rozegrać. No też kolejny temat, jeżeli chodzi o przygotowanie zimowe, jeździliście do Myślenic, do Tylmanowej, a z drugiej strony w Nowym Sączu było boisko ze na nawierzchnią. I to jest właśnie pytanie do naszych, że tak powiem, osób rządzących z góry, no. Dla mnie to też jest dziwne, że robimy 100 km w jedną stronę na trening, pod Kraków, gdzie faktycznie wszyscy tu wypowiadają się, że jest zrobiona sztuczna, sztuczna nawierzchnia i naprawdę podobno do, w dobrym stanie jest. No nie wiem, no to trochę jest takie też męczące, bo przychodzimy na trening o 10, jedziemy półtorej godziny, o 12 mamy trening, i wracamy półtorej godziny, to zamiast, nie wiem, czasem można zrobić dwa treningi we wtorek, to my musimy zrobić jeden, bo po prostu nie ma boiska, nie ma niczego, musimy zarezerwować boisko. A w Nowym Sączu przecież wszystko jest na miejscu, są hale, są baseny, są boiska ze sztuczną, są boiska z naturalną, no, no dałoby się to zorganizować, no ale tak to wyglądało, no poradziliśmy sobie jakoś, bo poradziliśmy sobie, nikt nie umarł z tego względu, ale... No ale lepiej by było faktycznie zorganizować to wszystko u siebie, tym bardziej, że mamy, a nie jeździć dookoła, dać zarobić na przykład myślenicą niż żeby to miasto Nowy sąd zarabiało. nie? No nie wiem. No i klub też sporo kasy tracił na, na dojazdy przecież. Ale co do boiska PWSZ-u, tam gdzie ewentualnie moglibyście się przygotowywać, jest jakaś bajskierka nadziei na kolejną zimę, bo już wiem, że Dunajec Nowy sąd może tam trenować, wiem, że mecze klasy, nie wiem, A klasy, B klasy, tych mniejszych sądeckich klubów też już się tam odbywają, więc jest jakiś progres i miejmy nadzieję, że i sandecja w kolejną zimę będzie mogła przygotowywać się na miejscu. Piotrze, i tak już zupełnie na, na koniec naszej audycji. Twoje plany na przyszłość i te związane z piłką nożną, z karierą zawodową i te związane z życiem osobistym. Ja z karierą zawodową no... Ekstra klasa moja przyszłość, no przyszłość. No, chciałbym. Sandycją ekstra... oczywiście. Z sandycją, no tak, no to mówię z sandycją, że Ekstra Klasa no, miałem to na myśli sandycję, i mam nadzieję, że nam ten cel w czerwcu postawią, że przyjdą też jak dwóch, trzech, tak, dwa trzy takie nazwiska i że będziemy walczyć o najwyższe cele. No, mam półtora jeszcze rok kontraktu, liczę oczywiście od czerwca. I na razie na tym skupiam się, żeby ten kontrakt wypełnić jak najlepiej. No, jak, będę, jak będę jak najlepiej grać, no to może i zespół będzie na wyższym miejscu. A co do prywatnych planów na przyszłość orzenek. Kiedyś na pewno, kiedyś na pewno. Już, już jestem trochę męczony ze strony rodziny, ze strony drugiej rodziny. Ale wszystko na dobrej drodze, tak? No, no tak, rodzin. tak, No w końcu trzeba. No, Mamy już taki mały plan, że może się uda odłożyć jakieś pieniądze, no na razie na koncie debet niestety, ale może kiedyś będą jakieś pieniądze, żeby otworzyć po prostu własny salon fryzjerski, bo moja dziewczyna jest po prostu fryzjerką i no i jest taki plan, no, chcielibyśmy, ale to... to... Spokojnie, mają. mikrofony. Do dokładnie. To ja zakończę. Jeszcze jedno pytanie. Tak, tutaj rywalizujemy o, o to, kto, kto zada ostatnie pytanie. Mówiłeś, że brakuje ci w Nowym Soniczu Multikina, czyli lubisz oglądać filmy. A jakie są jeszcze Twoje jakieś pozasportowe zainteresowanie, tudzież talenty, może nie, którymi mógłbyś się pochwalić? Eee, no ja szczerze, no, oprócz kina, uwielbiam też motoryzację. Nie, nie auta, tylko motory uwielbiam. Sam nie mam prawa jazdy i na razie się nie zapowiada, że zrobię na prawo jazdy. Bo nie, nie mogę, wiąże mnie umowa. Jak skończę z piłką, już grać karierę, swoją przygodę z piłką, to wtedy spokojnie chyba sobie zrobię, i to jest moja droga taka pasja motory, właśnie. Lubię sobie pooglądać, pochodzić na jakieś zloty, mam kolegów, co jeżdżą na motorze, kino, no i no nie wiem, co by tak jeszcze mówić. No. To może ja jednak zakończę. Piotrze, <laughs> zostały dwa mecze do rozegrania w nowym Sączu. Jak zachęcisz w takim razie kibiców do przyjścia na stadion? Wydaje mi się, że na mecz z Krakowią nie będę musiał nikogo zachęcać, no jest to przecież mecz przyjaźni z Krakowią, więc na ten mecz raczej. Wiem, że kibice będą zmotywowani bardziej, jeszcze bardziej, bo przyjeżdża przyjaciel i fakt, powiem to, co zawsze gada każdy piłkarz, zawodnik, że na boisku nie ma przyjaźni i to, to jest racja, ale na trybuny, na trybuny jak najbardziej przyjaźń, żeby była, żeby jak najwięcej ludzi przyszło, do tego zachęcam, pomóżcie nam, pomóżcie drużynie. No i przede wszystkim w meczu ze stróżami przyjdźcie na ostatni mecz, bo, bo warto, warto zakończyć ten sezon dobrym wynikiem, warto zakończyć ten sezon też dobrym wynikiem na trybunach, żeby jak najwięcej ludzi było, jak najwięcej nas dopingowało. Tam z kolejarzem ostatnio Sandecja nie miała za ciekawie, bo dwa ostatnie mecze przegrała, trzeci mecz wstecz, remis w Nowym Sączu, także... Trzeba wyrównać te rachunki chyba na sam koniec. <głos> każdą, ser każdą serię trzeba kiedyś przerwać, no. Tym bardziej, że to są tak zwane sądeckie derby. Nic innego tylko wygrywać. Jeszcze troszeczkę, <głos> czasu, jeszcze troszeczkę czasu panowie zostało. Dobije nam prawie już godzina naszego nagrania, także możemy z czystym sumieniem zakończyć. Mateusz Hebda. Krzysztof Niedzielana naszym gościem. Był w gościnnych progach. Radia RDN Nowy Sącz. Piotr Giel, napastnik sandecji. Nowy sąd, Dziękujemy za wizytę. Dziękuję, Dzień. do widzenia.